Dziś jestem szczęśliwym posiadaczem dużej ilości profesjonalnego sprzętu, a także gotów jestem świadczyć usługi multimedialne. Jednak zanim uzbroiłem się po zęby w te zaawansowane urządzenia, do tego by nie płacić za nie z własnej kieszeni, ułatwiając sobie tym samym start na rynku, musiałem przejść przez unijną drogę na warmińsko-mazurskich ścieżkach. Słuchasz, Ernest Kastu. Aby wziąć udział w programie Program Operacyjny Kapitał Ludzki sponsorowany przez Unię Europejską, należy spełnić kilka prostych warunków. Przede wszystkim być lub udawać bezrobotnego przez 3 miesiące, czyli przez ten okres stawiać się w urzędzie pracy, będąc jego zarejestrowanym członkiem. Nie posiadać lub mieć zamkniętą działalność gospodarczą przynajmniej 3 lata przed przystąpieniem do programu. Dotyczy to także współmałżonka. Do tego przejść wspaniały kurs na przedsiębiorczość. A w przypadku osób cierpiących na chorobę lokomocyjną należy uzbroić się w dużą ilość awiomarinu. Właściwie to spełniałem wszystkie wymagania. No może nie miałem złotej karty członkowskiej za staż z Urzędu Pracy, ale byłem wystarczająco długo zarejestrowany. Do tego jeszcze nie przysługiwał mi zasiłek, no ponieważ wcześniej wykonywałem pracę na umowę o dzieło, a ta choć przynosi więcej pieniędzy o różnego rodzaju składki, w sytuacji takiej jak moja co najwyżej mogłem liczyć na darmowe ubezpieczenie zdrowotne od państwa. Odczekałem więc swoje trzy miesiące, wcześniej zapisując się na kurs w nadziei, że rozpocznie się mniej więcej w tym okresie i będzie to koniec mojego stawiennictwa w rzekomym urzędzie. Niestety nic podobnego, musiałem odczekać jeszcze dwa miesiące zanim przystąpiłem do kursu, bo ten był wynikiem konkursu, do którego przystępują jednostki zajmujące się szkoleniem takich osób jak na przykład ja. W moim wypadku wygrała przetarg na szkolenia firma z Olsztyna. Niestety dodam, bo jak wspomniałem na wstępie, bez Aviomarinu podróż byłaby niemożliwa bo tu nie chodzi o współpasażerów, tylko o moje samopoczucie i nie tylko estetyczne. Miesiąc męczarni. Tabletka przed i tabletka po. Taka lokomocyjna antykoncepcja. Jak się okazało, nie tylko przejazdy były męczarnią, bo przecież jechałem tam z nastawieniem, że czegoś ciekawego się dowiem i prowadząc już własną działalność gospodarczą, będę miał chociaż jakieś jej podstawy. Nic bardziej mylnego. Przekonałem się o tym już na pierwszych zajęciach, zwanych interpersonalnymi. Młode dziewczę w wieku ledwo postudyjnym postanowiło umocnić mnie w przekonaniu, że to co robić będę wymaga wzmożenia mojej pewności siebie. W związku z tym cała grupa dostała zadania np. Na wypisywania najlepszych własnych cech osobowości, a także pisania do siebie listu miłosnego. Wszystko byłoby fajnie, gdyby wcześniej przeprowadziła z każdym z osobna rozmowę, na podstawie której mogłaby wywnioskować, kto potrzebuje umocnienia swojego ego. Więc zwyczajnie i bezczelnie olałem wszelkie zadania i oddałem się cały pokonywaniu przeciwników w grze zainstalowanej w telefonie, upewniając się, że jestem niezwyciężony. Zadaniem domowym, które dostaliśmy po całym dniu onanizowania się psychicznie było, stanie przed lustrem i wmawianie sobie, że się kocham. Obawiam się, że osoby z mojej grupy, które chętnie wykonywały polecenia pani psycholożki, spędziły ten czerwcowy wieczór ze swoim odbiciem. Natomiast kolejne zajęcia, które miały w swojej nazwie działalność gospodarczą lub ekonomię, okazały się równie ciekawie i pomocne co pisanie listów do siebie samego. Panowie prowadzący swoje zajęcia opowiadali nam przez godziny o monopolistach, sklepach wielkopowierzchniowych i księgowości rozbudowanej przynajmniej do 10 osób. Tylko gdzie w tym wszystkim byliśmy my, kursanci, którzy nie dość, że będziemy jedną z wielu firm w branży, to jeszcze księgowość ostatecznie przekażemy komuś, kto ma o tym jakieś blade pojęcie. A przede wszystkim zdecydowana większość prowadzić będzie swój biznes jednoosobowo. Kolejny tydzień przeleciał pod znakiem lurowatej kawy i ciastek z rozpuszczoną czekoladą, którymi nas częstowano na przerwie. Na szczęście mam telefon z grami i internetem. Plan zajęć zakładał też niemal dwa tygodnie nauki obsługi komputera. Nie myśląc długo, zabrałem więc ze sobą mój dyplom ukończenia studiów o kierunku informatyka i, ku mojemu zaskoczeniu, nie było mowy, żebym mógł zrobić sobie wolne od awiomarinu. Na całe szczęście komputery w sali były podłączone do sieci i w tych dniach odniosłem wrażenie, że udało mi się dojść do końca internetu, nawet dwukrotnie. Zapewne ktoś z całej grupy ucieszył się, stawiając swoje pierwsze kroki w programach pakietu Microsoft Office, wstawiając tabelki w Wordzie czy dodając do siebie komórki w Excelu. Te trzy tygodnie ciągnęły się gorzej niż jeden brazylijski serial, Nikt nadal się nie dowiedział, jak napisać wniosek do urzędu pracy, aby został pozytywnie zweryfikowany, a następnie jakie podjąć działania, aby założyć swoją działalność. Na szczęście, kiedy jedni z fascynacją poznawali możliwości pakietu biurowego i dodawania do siebie komórek oddalonych od siebie, a nie jednej przy drugiej, postanowiłem poczytać co nieco o pierwszych i nieostatnich formularzach, jakie przyjdzie mi wypełnić, by stać się przedsiębiorcą. Ostatni tydzień też okazał się wielkim niewypałem. Bo oto poznawaliśmy zasady magazynu. Od przyjmowania po wydawanie. I wszystko to fajne, ale to przecież dla osób, które planują prowadzić działalność np. mała czy duża gastronomia albo jakiś sklep. Ale co miały powiedzieć takie osoby, których biznesem będzie tworzenie stron internetowych, prac porządkowych czy fotografia? O księgowości dowiedzieliśmy się tyle, jak wypisać fakturę ręcznie. A przecież można to zrobić korzystając z komputera, bo chyba po to były te zajęcia z jego obsługi. No dobrze, ale co z tym wnioskiem? No cóż, ostatni dzień kursu został przeznaczony na pisanie jego. Nie nastawiałem się szczególnie, tym bardziej, że przez te cztery tygodnie wszystko sprowadzało się do tego, że Unia Europejska wspomoże moje aspiracje pod warunkiem, że przeznaczone przez nią dodatkowe pieniądze na szkolenia, czyli opłacanie jednostki organizacyjnej, w tym kawy, ciastek i wykładowców nie pójdą na darmo. Ostatni więc dzień mnie nie zawiódł. Był jak pozostałe, a może nawet i gorszy. Dowiedzieliśmy się, że we wniosku te kropki jak linijki są po to, aby je wypełnić. Nie było czasu na indywidualne podejście do każdego ze słuchaczy. Pewnie dlatego panowie, których wyjątkowo zebrało się aż dwóch, by było im raźniej jak sądzę, postanowili udać się na zamówiony obiad, a nam został wniosek i płyn nazywany kawą. Osobiście miałem nadzieję na przynajmniej jakieś wskazówki dotyczące wielu punktów, nad którymi przyszło mi się zmagać już po ukończeniu kursu. Być może byli tacy, którzy sądzili, że na tych ostatnich zajęciach wykładowcy wypełnią te wnioski za nich. Mówię tak, bo przyszło do mnie kilka SMS-ów z prośbą o pomoc w wypełnieniu tego, na co straciłem miesiąc z życia. Długo mógłbym opowiadać o samych wykładowcach, którzy nie tylko nie słuchali naszych próśb o ukierunkowanie zajęć pod nasze potrzeby, zasłaniając się jakimś programem, który został specjalnie przygotowany dla takich osób jak my, to jeszcze, choć chciałem, to nie mogłem skupić się na tym, co opowiadali, ponieważ robili przy tym masę błędów językowych. Panowie tytułujący się magistrami, doktorami, używali zwrotów, których zwyczajnie w języku polskim nie ma. W tym moje ulubione, włączać, poszłem, a także przedstawianie daty w formie powtarzającej się już dziesiąty raz, czyli w dwutysięcznym dziesiątym. Ciągle zadawałem sobie pytanie, jak można osiągnąć stopień akademicki przechodząc szkołę podstawową i średnią, tak bardzo kalecząc język polski. No, chyba, że na maturze wyłączyli prąd i poszedł do domu jeden z drugim, zaliczając ze względu na brak warunków do egzaminowania. Na jednych z zajęć zwyczajnie nie wytrzymałem i zwróciłem uwagę panu doktorowi, że nie mówi się włączać. Jednak w odpowiedzi usłyszałem i tu cytuję, żebym się kuźwa nie wtrącał i nie był zarozumiały. No to się kuźwa nie wtrącałem. Z całej tej przygody, w której obawiałem się najbardziej zderzenia z biurokracją po ukończeniu rzekomego kursu, okazało się, że moje obawy były bezpodstawne. Pomoc, jaką otrzymałem przy wypełnianiu wniosków nie tylko w Urzędzie Miasta, ale i w Urzędzie Skarbowym czy ZUSie okazała się jasna i czytelna, w przeciwieństwie do tego, co przechodziłem przez czerwcowe dni. Szkoda tylko, że aby uzyskać dotację unijną, w moim przypadku kosztowało to mnie kompletną stratą czasu. Ale, jak mówi stare polskie przysłowie, darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda.